Przeznaczenie Deixaru, rozdział 13. Krew Smoka Ciemność rozwinęła się i rozpostarła po całym pomieszczeniu. Żadne światło, ani jeden blask nadziei nie dochodził do podziemnej komnaty. Złowieszcza determinacja w postaci potężnego rycerza westchnęła i wbiła ostrze w kamienną podłogę. Drugeth słyszał nadchodzące kroki już od pewnego czasu. Ale nawet gdy oślepiająca jasna postać wkroczyła do pomieszczenia, nie przestał wpatrywać się w swój miecz. Najpotężniejszy rycerz, sam w swojej agonii, powiedziały delikatne usta przybysza. Zdaje się, że ostatnimi czasy nic ci się nie udaje. Choroba smoka, bunt podwładnych, śmierć grajkę i ucieczka tych młodych. A przestałeś być oczkiem w głowie mundusa. Powiedz mi, rycerzu, czy czasem twoja potęga nie przemija? Druget odwrócił się i spojrzał na mężczyznę. Ten zarzucił długimi, jasnymi włosami i szyderczo przymrużył topazowe oczy. — Moja potęga będzie trwała! — rzucił czarny wojownik. — Tak, to samo mawiali arcygamowie — odparł przybysz. — To, że król wciąż się potrzebuje, zawnięczasz nikomu innemu jak mnie. — Nawet najświetniejszy łuk jest bezużyteczny, jeśli ma strzelać do much — zaśmiał się mężczyzna. — Zresztą po co komu tak potężna broń, kiedy nie jest się pewnym, czy można nad nią zapanować? — kiedy spełnisz swoje zadanie po zdobyciu Dejtemów, Mundus nie będzie ci już potrzebował. Król jest dla mnie jak ojciec. Nigdy się mnie nie pozbędzie. Król łaknie jedynie potęgi. Już nie widzi przyszłości w tobie, drugecie, ale w bogach, do których jest mu coraz bliżej. Mundus to głupiec, który zachłysnął się siłą, a ty jesteś zaledwie zabawką w jego dłoniach. Czarny rycerz odwrócił wzrok od mężczyzny w białych szatach i spojrzał na swój miecz, Santy spoczywającą na ziemi. Zabiłbym cię, gdybyś nie był potrzebny królowi, powiedział. Ugrzęzłeś w padole niepowodzeń, westchnął oślepiając jasnością przybysz po czym skierowałeś się ku wyjściu. Zabiłeś tyle ludzi, a tych, których naprawdę powinieneś zgładzić, pozostawiasz przy życiu. Twoja wiara w plany króla kiedyś upadnie, a królestwo razem z nią. Mężczyzna posłał rycerzowi uśmiech i wyszedł z komnaty, zabierając ze sobą zapach popołudniowego słońca. Drugie uklęknął w ciemności przed swoim mieczem i oparł na nim dłonie. — Pomagaj mi dopóki ta walka trwa, Santy. Później czeka cię wolność — szepnął. Kiedy jeden ze strażników prawie zaczął myśleć, że jego przydział na zamkowej wieży jest niepotrzebny, zobaczył sokoła, który nadleciał w jego stronę. Ptak wylądował na drewnianym wzniesieniu, a strażnik wydobył niewielki liścik z ptasiej obrączki, którą miał nieopodal ostrych szponów. Pozostawiając wiadomość zwiniętą, strażnik pospieszył do królewskiej komnaty, aby przekazać królowi lis od starego banurenta. Zdyszany posłaniec przebiegł do schodów prowadzących do najniższej części zamku. Tam spotkał strażnika, który ich pilnował. Zmachany próbował złapać oddech i poprosić, aby, żeby go przepuścił niżej. Zostaje jednak uprzedzony. — Druga ty jest zajęty, nie mogę cię wpuścić — powiedział strażnik z grymasem na twarzy. — Ja z polecenia naszego króla, to ważna sprawa. — Wydusił się posłaniec. Rycerz druget tonął w ciemności, która opiewała jego zbroje i gasiła pochodnie w komnacie. Mrok pochłaniał resztki jego sumienia, radości, tęsknoty, a nawet przygnębienia. Czarny dym wylatujący z miecza był jak uosobienie nocy. Był pogardą dla szczęścia, zniewagą dla dnia. Dwóch kłócących się mężczyzn u zakończenia schodów skamieniało. Zaznali uczucie, jakiego doznaje samotny wędrowiec nocą na bezkresnym pustkowiu irracjonalnego strachu i bólu w samym środku duszy, cierpienie, które obejmowało również ciało. Strażnik podziemnych schodów uciekł z krzykiem, a posłaniec upadł na kolana, zalany łzami. Czerń wysypała się na kamienne stopnie. Otoczony smutkiem druga zastał skulonego posłańca, wbijącego sobie paznokcie w ramiona i mamroczącego coś pod nosem. Rycerz nachylił się nad nim i usłyszał cichy szept, Ojciec ma problem? Schował swój miecz do pochwy, a rozdzierająca ciemność ustąpiła. Spojrzał jeszcze raz na konającego posłańca i podążył dalszą ścieżką schodów, udając się do władcy Mundari, króla Mundusa. Potęga, którą Santia nazywała drugetowi, była odczuwalna przez każdego, kto ich zobaczył. Jednak większość z tych osób nie mogła się podzielić już z tym uczuciem z innymi. Rycerz budził w ludziach strach, miecz zaś smutek. Byli darną parą. Tragicznie uzupełniali się i tworzyli przerażającą jedność, zabójczą arię, w której każdy dźwięk był wspaniale zgrany i przemyślany. Metaliczne kroki wypełniły hol, ustały gdy drugec wszedł na zdobiony dywan szkarłatnego koloru, podobnego w barwie do swojej peleryny. Strażnicy, których mijał stawali na baczność, oddając mu żołnierską cześć. Rycerz został przepuszczony przez kolejnych dwóch królewskich stróżów i wszedł do komnaty króla. Monarcha, obok którego był mężczyzna w bieli, przywitali Drugeta z nieukrywanym niepokojem. – Najpotężniejszy z moich rycerzy! – Muldus zaczął podobnie do mężczyzny w bieli, a Druget uklęknął przed swoim królem. – Obawiam się, że mamy nie lada problem. Diader został skradziony. Druget wbił spojrzenie w króla, ten odpowiedział mu na jeszcze nie zadane pytanie. – Banu Rent żyje i ma się dobrze – posłał nam wiadomość dającą zaledwie szczątkowe informacje. Twoim zadaniem drugie ci jest polecieć do niego, dowiedzieć się, który kład kamień i wrócić z nim. To, czy zabijesz złodzieja na miejscu, czy przyprowadzisz go do mnie, nie ma żadnego znaczenia. Wasza wysokość, zaczął ryczesz. Obawiam się, że smog w obecnym stanie... Król, zalany nagłą furią złości, zmienił ton, pokazując swoje despoteczne oblicze. — Smok do diabła, Druget! — krzyknął. — Rozkazałem cię ci tym zająć! Dlaczego ta bestia jest nadal niezdolna do latania? Posłałem najlepszych cyrulików i znachorów bez efektu! — skończył rozzłoszczony król. — Najpotężniejszy królu! Czy mogę zabrać głos w tej sprawie? — zapytał arystokratycznie mężczyzna w bieli, stojący u boku władcy. — Ten sam, który wcześniej odwiedził Drugeta w podziemnej komnacie. Król skinął głową przygryzając wargi z w złości. — A więc... — zaczął mężczyzna. — Upuszczanie krwi smokowi nie pomoże. Jedynie zabije tych, którzy się tego i mają. Zwykłe ludzkie zioła też zawiodą, co już do za na chorzy. Znam się trochę na smokach i innych potwarach, wszak pochodzę z miejsca, gdzie jest ich wiele. — Co mamy zrobić? Da się wyleczyć tą skrzydłotą żminę, czy Nie. Przerwał zniecierpliwiony król, a mężczyzna spojrzał na przeszywającymi oczyma koloru słońca. — Oczywiście, wasza wysokość, oczywiście! — mężczyzna odgarnął włosy z oczu i zrobił kilka kroków w stronę okna, stęc do mundusa i drugie ta plecami. — Istnieje pewne ziele, które jest zabójcze dla ludzi, dla smoków. Jest ono niczym panaceum. Wystarczy wrzucić kilka liści do wody, chwilę odczekać i dać ją wypić... Niewiele osób o takim leku wie i zapewne tutaj nikogo to by nie obchodziło, ponieważ tu smog, drugecie, jest jedynym w mundarii, dodał mężczyzna w bieli szyderczym uśmiechem na szaletnej twarzy. Próżno więc szukać tej rośliny w naszym królestwie? zapytał druget, zaciskając palce na hełmie, który trzymał w rękach. Przeciwnie, odpowiedziała postać w jasnych szatach. Smocze panaceum rośnie nawet w mundarii, na terenach zapomnianych, opuszczonych, do których nawet nie sięga władza naszego wielmożnego króla. Mężczyzna odwrócił się do Mundusa, schylił przed nim głowę i kontynuował. Pasmo gór Lebi i tam najwyższy szczyt noszący imię Ordak. Na górze Ordak rośnie wspomniana roślina. Oczywiście droga do najwyższego szczytu zajmie wiele dni na piechotę. W końcu góry Lebi rozciągają się po całej wschodniej części Mundarii. A góra Ordak jest na południowym wschodzie, dodał druget. Zgadza się, drogi rycerzu ciemności, rzekł mężczyzna. Rozsądniej postąpić zgodnie z życzeniem króla. Najpierw udać się do wieży światła, dowiedzieć się, ktoś miał okraść najpotężniejszego władcę na wszystkich sześciu lądach. Myślę, że dopiero po tym powinieneś iść dalej. Od zapomnianego portu Knilar, stale na południe, aż już ujrzysz górę dotykającą niebios. Król Mundus podczas rozmowy podszedł do tronu i usiadł na nim, wydarzając swój nieszlachetny umysł, i bacznie się przysłuchując sugestią mężczyzny w bieli. W końcu zabrał głos. Do baroneta pośle żołnierzy, powiedział zdecydowanym głosem. Druget ty pójdziesz w stronę gór lebi odszukać roślinę. Nie możemy tracić czasu. Całkiem możliwe, że złodziej to osoba, która nie pochodzi z Mundari. Ważne jest, aby złapać go, nie robiąc zamieszania na innych lądach. Wojska nie są jeszcze gotowe na odebranie deitemów. Jeszcze nie teraz. Zakończył król Mundus. — Tak, najpotężniejszy królu! — zaczął mężczyzna w Drugat będzie potrzebował konia. Najlepiej, gdyby wyruszył sam! — spojrzał na klęczącego rycerza i uśmiechnął się delikatnie. — Tak będzie najszybciej. Na wieży światła warto wysłać kilku rycerzy. Możliwe, że złodziej jest nieopodal, a skoro dostał się na tyle blisko kamienia, by go by ukraść, może władać niezwykłą siłą. Król Mundus zgodził się ze swoim doradcą i nakazał Drugatowi wyruszyć natychmiast. Jak tylko wybierze odpowiedniego konia... Rycerz bez słowa wypełnił rozkaz króla, a raczej rozkaz mężczyzny w bieli. Wyszedł z królewskiej komnaty i udał się do stajni. Od razu dostrzegł czarnego ogiera, który przypominał mu konia, na którym kiedyś uczył się jeździć. Słońce ledwo schowało się za jedną z zamkowych wież, a już przez południową bramę diasporu przejechał potężny rycerz w czarnej zbroi, pozostawiając za sobą jedynie stukot kopyt. Druget rozumiał powagę sytuacji. Wiedział, że musi jak najprędzej uzdrowić smoka, aby móc realizować plan swojego króla. Smok był chory, nie mógł daleko latać, bo nawet najkrótszej wyprawie musiał długo wypoczywać, a przecież rycerz jego smok stanowił podstawę ataku, tak jak w najeździe na małą wysepkę, z której to odebrano drugi Dejtem. Złocisty sztylet jednego z bogów światła. Bez niego nie mogłoby odbyć się przyszłe wyprawy. Dlatego uleczenie srebrnego smoka Skrzydla tej żmii było niezwykle ważne Dlaczego król go słucha? Zapytał drugiec sam siebie Myśląc o mężczyźnie, którego imienia nie znał Ta nieodgadniona postać Która niespodziewanie zjawiła się w zamku I momentalnie, jakby rzucając urok na króla Zyskała jego przychylność Musi mieć coś wspólnego z wunaską boskich przedmiotów Z Dejtemami Wcześniej, owszem, król myślał o zdobyciu przychylności bogów Ale nigdy nie robił nic w tej sprawie Odkąd pojawił się ten mężczyzna, dowiedział się dokładnie o złotym sztylecie i rozkazał Drugetowi go zdobyć. Wcześniej nawet nie pomyślał, że brednie Banureta, ojca Drugeta, oboskości świetlistego kamienia, mają cokolwiek wspólnego z prawdą. On na pewno ma złe zamiary wobec króla. Mknął Druget, mknąc przez ścieżkę dla kupców prowadzącą do zniszczonej wioskiem Serdun. Wystarczy spojrzeć, z jaką pogardą traktuje naszego władcę. Żadne ze słów, które wypowiada, nie wydaje się szczere. Weschnął ryzecz ciemności. To tak, jakbyś ty, Santhe, pomagała mi tylko po to, abym w pewnym momencie zdradzić i odebrać życie. Drugie rozmyślał instynktownie, kierując się w stronę gór Ordak. Zastanawiał się, czy powiedzieć królowie o swoich wątpliwościach co do mężczyzny w bieli. Tym samym uchronić go od ewentualnego spisku, który niewątpliwie mężczyzna planuje, czy milczeć. Bo przecież jest jedynie podwładnym i jako wierny rycerz nie powinien kwestionować planów króla. Ani tym bardziej osób, których król potrzebuje do ich realizacji. Tak, władca Mundali na pewno wie co robi, pomyślał Drugeth. Tak naprawdę to mężczyzna w Bieli jest jego zabawką. Na pewno rozkaże go stracić po tym jak zdobędzie wszystkie dwanaście przedmiotów. Nie, nawet nie wyda takiego rozkazu, tylko sam się tym zajmie. Przecież wtedy uzyska przychylność wszystkich bogów. Na pewno. Rzekł najsilniejszy rycerz z satysfakcją. Ścieżka prowadząca do wioski Serdun była zadziwiająco pusta. Od czasu wyruszenia ta w podróż nie było na niej nikogo. Przez te kilka dni rycerz nie spotkał żadnego człowieka, handlarza czy nawet strażników pilnujących teren przed bandytami. Po kilku dniach podróży pojął dlaczego. Już gdy zbliżał się do wioski Serdun obok jeziora, do którego spacerował Blank, zobaczył na niebie wielką ilość kruków. Po spustoszeniu w wiosce, jakiego dokonał Druget, ludzie bali się tamtędy przemieszczać. Kupcy woleli podążać trudniejszą drogą mijającą oczarowane pola i przeprawiać się przez rzekę spotykającą się z morzem. Kiedy pierwsza osoba poczuła Fedor rozkładu, zobaczyła chmarę kruków i sterty martwych ciał w mieści mieścinie, pomyślała, że to sprawka demonów, potworów czy innych sił nieczystych. Wieść rozniosła się błyskawicznie, a ludzie przestali się zbliżać do przeklętej wioski wcześniej tak natniącej życiem. Kiedy Druget przejeżdżał przez ruiny Sardunu, nie poczuł nic, ani smutku, ani rodzego ryczenia, ani nawet winy za to, co zrobił. Potraktował to miejsce na równi z łąkami, pastwiskami, lasami czy rzekami, które umiejał. Pustka jego sumienia i nieczystość duszy była przerażająca, godna najlepszego rycerza króla Mundarii. Po kilku następnych dniach rycerz ciemności dotarł do podnóża gór. Najwyższy szczyt, góra Ordak, była słonięta gęstymi chmurami. Na jednym ze wzniesień, tuż przed ogromnymi skałami, stała drewniana chatka, a z jej komina wydobywał się dym. Drugat zsiadł z konia i zastukał do drzwi, które otworzył stary mężczyzna. Ho! Mam gościa! Pierwszy raz spotykam kogoś w tych stronach! Starzec najwyraźniej miał problemy ze wzrokiem, pomrużył oczy i przyglądał się Drugatowi z uśmiechem, wcale nie przerażony jego widokiem. Zaopiekuj się moim koniem! Powiedział chłodno rycerz, potem wcisnął mężczyźnie do ręki lejce i odszedł bez słowa. Mężczyzna zaskoczony całą sytuacją nie powiedział nic. Jedynie przybliżył się do czarnego konia i próbował mu się przyjrzeć. Zobaczył, czy to rzeczywiście koń, bo równie dobrze mogłoby to być każde zwierzę używane w innych krajach do podróży. Zanim stwierdził, że nie ma pojęcia jak się zajmować koniem, rycerz już wspinał się na kamieniste szczyty, chociaż mężczyzna nawet tego nie zauważył. Drugat był zdziwiony, że smocze Panaceum może rosnąć w tych górach, bo od pewnego czasu nie dostrzegł tu żadnej rośliny. Kamienie przybierały coraz to ciemniejszy odcień wraz z rosnącą wysokością, a góra Ordak od pewnego momentu składała się prawie z samych czarnych, bardzo kruchych kamieni. Kiedy zaszło słońce, rycerz zatrzymał się, aby przenocować. Oparty jakiś większy kamień okrył się szkarłatną peleryną, a swój miecz wbił w skałę obok siebie. Na kiedy ledwo zaczęło świtać, wstał i ruszył dalej. Chciał jak najszybciej odnaleźć roślinę i wrócić do swojego smoka, z którym łączyła go pewna więź, wspólne zamiłowanie do unoszenia się w przestworzach. Srebrny wiwer nie mógł latać bez drugeta, a druget nie mógł latać bez swego smoka. Na tym polegała ta wątła niż przywiązania. W pewnym momencie, wdrapywania się na górę ordak, druget poczuł, że jego zbroja robi się nadzwyczajnie ciężka że nie może normalnie łapać oddechu. Odczuł również osłabienie związane z brakiem jedzenia, bo pomimo tego, że był okrutnym potworem, wciąż był człowiekiem, te dolegliwości nastąpiły mniej więcej w tym czasie, kiedy na skalnej ścieżce omijał podłużne białe przedmioty, czasem mniejsze, czasem większe. Były to kości. Nie zastanawiając się nad ich pochodzeniem, skutecznie szedł przed siebie mimo głodu i zmęczenia. W pewnym momencie wąska ścieżka robiła się coraz szersza i przybywało na niej tajemniczych kości. Skały wznosiły się ku niebu i były ostre jak lance, podobnie też wyglądały. Kiedy kości wypełniały niemal całe podłoże, ścieżka zakręciła, jakby w głąb góry, a tam na jednej skalnej półce rosły krzewy o liściach przypominających smocze skrzydła. Druget zrobił kilka kroków w stronę roślin i nagle wzbił się szwiszczący wiatr, który wydobywał się z kości. Rycerz wtedy zdał sobie sprawę, jakby wcześniej był zaślepiony, że kroczy pomiędzy szkieletami najpotężniejszych gadów smoków. Jeden ze szkieletów, zachowany w całości, zaczął się poruszać pod wpływem tego dziwnego wiatru i oto przed drugetem w mgnieniu oka stanął kościotrup gigantycznego potwora, który zablokował mu drogą. Trup podniósł łeb, jakby jedynie budząc się skrytniego snu. Otworzył paszczę, pokazując wciąż ostre zębiska, wydał z siebie przeraźliwy dźwięk. To wiatr zaświstał i zaryczał razem ze smokiem. Drugat, nie bacząc na przeraźliwego przeciwnika, wydobył swój miecz. Skierował santę na smoka i z nadgórską szybkością zadał cios prosto w jego czaszkę. Ożywiony gad jedynie otrzasnął się, jakby wcale nic nie czując. I natychmiast szurnął kościstym ogonem po skale. Prosto w rycerza. Ten, uderzony potwornym impetem, wpadł na skałę jakby mucha uderzona ręką człowieka. Druga zrobił mieczem znak koła, rozkazując swej broni, aby wydobyła z siebie lament i agonię. Santy! Płacz! Krzyknął wojownik i jak piorun uderzył w żebra smoka. Z czarnego ostrza wypłynęła krew, która wcześniej do niego wsiąknęła. Nikt jeszcze nie przeżył takiego ataku. Tro precyzyjne cięcie miało rozłupać wszystkie kości smoka i zmiażyć mu kręgosłup. Ten cios miał być zwycięski. Stało się jednak coś potwornego. Ciecz, która wypływała z miecza, owinęła kości smoka i na nich została. Krew wsiąkła w szkielet gada i na nowo tworzyła na nim mięśnie, żyły, tkankę i łuski. Po chwili Sante przestała krwawić, a smok stał żywy, cały materialny, pomiędzy kośćmi innych skrzydlatych potworów. Tak więc w jednej chwili smok ożył na nowo. Bo tak kurczowo trzymał się życia, że odzyskał je przy najbliższej okazji. Niem Druget poczynił kolejny symbol i powiedział następne zaklęcie na swój miecz, został uderzony ciężką łapą swojego przeciwnika tak mocno, że aż wtopił się w króchę skały. Monstrum zbliżyło do niego pasz i otwarło ją, a wielka kula ognia wypływała ze smoczego gardła. Druget chciał ostatkiem sił, kiedy już miał trawić go ogień, wbić miecz w podniebienie smoka i go zabić. Nie pragnął niczego więcej, jak utrzymialić te bestie, uratować swoje królestwo przez rychłą zagładą. Kiedy czerwony gad uzbierał tyle płonącego oddechu, aby móc wypuścić go w rycerza, odwrócił łeb w stronę ścieżki. Czarny rycerz, wbity w skałę z pokierzowanymi kośćmi i rwącym bólem w brzuchu, również spojrzał w tym kierunku. To, co dla drugeta było wielkim zaskoczeniem, dla smoka było jednym z ostatnich widoków w jego życiu. Na ścieżce stanął mężczyzna w bieli gość Króla Mundusa, jego doradca i zdrajca. Gad, gdy poczuł zagrożenie z nowej strony, wystrzelił ognisty pocisk płomienną kulę, która niemal wypełniła całą skalną lukę, a teraz leciała prosto w przybysza. Mężczyzna w bieli zrobił jedynie gest ręką, jakby chciał odgonić uporczywego wada, a ogień zniknął. Smog więc, chcąc bezlitośnie zabić przeciwnika, próbował zadać szybki ciosk kowanym ogonem, lecz nim go sięgnął, Poczuł ostry ból na całym swoim smoczym ciele. Następnie zewsząd trysnęła krew. To mężczyzna w bieli przeciął go na pół jasieniącym promieniem, który trzymał w prawej dłoni. Jakby dzierżąc wielką, świetlistą igłę, zadał potężnemu gadowi śmiertelny cios. Zanim druga przyjrzał się niezwykłemu i przybysza w jasnych szatach, ostrze zniknęło, stając się jedynie wątłym światełkiem w jego dłoni. — Chyba przedwcześnie nazwałem cię najpotężniejszym rycerzem, drugecie — zaśmiał się mężczyzna. Dziękuję za wysłuchanie rozdziału trzynastego przeznaczenia Deixaru.